No nie wiem, no, no, w każdym razie wiecie, w naszym ulubionym g r y w y m podcaście, czyli podcast, tam chłopaki bardzo dużo używają zapożyczeń angielskich. I napisałem mi kiedyś komentarz, że nie za bardzo lubię, jak mówią właśnie takie rzeczy, ale czasem brakuje właśnie polskiego słowa i trzeba użyć angielskie. W każdym razie dzisiaj będzie dłuższy odcinek, megafon ekstra, wyjątkowo samemu, ale, ale będą g o ś c i e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 Nie odwrotnie, kup t r zapłać y z za 2 no i wziąłem i ja w ogóle lubię kompoty lubię sobie kupić jabłka, gruszki, wrzucić, z a g o t o w a ć i potem przemielić i mam taki fajny gęsty kompot ale pani właśnie powiedziała kup pan granaty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 Obierając granaty, to jest taki owoc. Wpiszcie sobie gdzieś tam granat,、um, znajdziecie wszystko, ale ubierając taką twardą skórkę, i potem dobierając się do tych n a s i o n e k po prostu wszystko szczela. Kuchnia moja cała w centkach, ja cały w centkach, i taki dzisiaj podcast bardzo krwawy. Zatem zapraszam Was, ja mam na imię Filip, a przed chwilą.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 Panel otwarcia, nie panel, panel od, otw, panel otwarte zasoby publiczne. Przepraszam, tak dziwnie to jest napisane.、E, tutaj mamy właśnie w i k i Radio. No i dwa ostatnie podcasty, które ukazały się w sobotę, to jest Forum g a d k a nr 78 oraz Małola t o finansach, czyli co słychać w świecie finansów. Kilka sekund aktualności. W szóstym odcinku kontynuujemy temat.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 Liczba nawet można by powiedzieć, więc, więc życzymy chłopakom co najmniej jeszcze dziesięciu, będzie pięćdziesiątka. No i potem mamy podcast kolejny, niedzielny, czyli Auto Kompass t e w a r d e s a pod taką nazwą. Tutaj Arthur opowiada nam o tym, jak c z t e r n a t o l a t k a Tutaj Artur nam o p o w i a d a o samochodzie np. a r z y k ł a dla d c z t e r n a s t o l a t k a Ostatnio słuchałem nawet polskiego radia sobie troszeczkę o nowych egzaminach na prawo jazdy. I np. r z y k ł a d jeśli zrobisz egzamin na prawo jazdy na kategorię, powiedzmy B, niedokładnie nie p a m i ę t a m j a tam k to było, czyli na, na samochód, to automatycznie nie powoduje to, że masz prawo jazdy na motor. Czyli trzeba zrobić jakby drugie prawo jazdy.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 z prawej strony albo z lewej jeśli jeździsz na przykład w Anglii. Więc więc absolutnie jest to dla mnie bezsens.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 A od was mało tego o d d ź w i ę k ó w od was mało komentarzy, od was mało e-maili, więc czekamy. Napiszcie redakcja małpa podcast.pl. o m Czy warto robić to, co robimy? Czy warto spędzać sobotnie poranki i słuchać przez cały tydzień tego, co.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 Gdy związki wynegocjowały premię minimalną w i n d z i a r z y To tutaj mamy Hugo.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 好き。 Czyli, jak słyszeliście, podcast dla niewidomych. Nie tylko ludzie, którzy widzą, muszą, muszą、e, robić dobre podcasty. Tyflo Podcast to jest、e, co tydzień bardzo mocna, dobra pozycja. No i wiadomo, to jest taka, można by powiedzieć, kwintesencja podcastingu, bo chłopaki i d z i e w c z y n y słyszą. Tylko słyszą, nic nie widzą, więc odbierają wszystko właśnie dźwiękowo. Wtorek lecimy, lecimy, bo się rozgadałem, ale dzisiaj m a g a o n e k t r a troszeczkę dłuższy. Zatem, audycja Trzecie Oko to jest nowa audycja w naszej. W naszej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 Znowu to, czyli, czyli, czyli, czyli, czyli, czyli, chciałbym do Chile jechać, do Chile się mówi. Czyli 10 tipów s inwestycyjnych. Kiedyś słuchałem, starałem się przekonać do tego podcastu, ale ja nie jestem człowiek, który siedzi właśnie w pieniądzkach i, i różnych innych takich rzeczach. No i ostatnim odcinkiem jest h i p e r p r z e s t r z e ń Urodziny ISD. To jest odcinek z 20 kwietnia 2013 roku. Jesteśmy troszeczkę poza, poza połową, 25 podcastów.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 Z zeszłego roku, chociaż tak do końca p o d c a s t e r nie jest, jest biznesmenem inwestycyjnym. Czwarteczek, 25 kwietnia, mamy tutaj kilka podcastów. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, w piątek, w czwartek ukazało się pięć podcastów, czyli nieczyste zagrywki dla tych wszystkich, którzy, k o c h a j ą bombanie w gier i to informacje growe. Odcinek 177, triki mentalne. Następnie mamy radio SK 111.11 odcinek, 11 lat s t e p h e n k i n g p l oraz 2 lata radio s t e p h e n King. Tutaj życzymy wszystkiego dobrego chłopakom, którzy się skupiają właśnie na tym projekcie. Mando Skóra i inne chłopaki. którzy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 Ja k o ś tak jednym okiem, i absolutnie nie widzę w tym nic ciekawego, że facet podchodzi do babeczki, z p i ł ą n odcina jej głowę, włosy albo różne inne rzeczy. I potem psy zjadają j e d n e g o gościa. I no, no, no nie, no dla mnie horory r wszystkie są takie same, bo no nie, no nie k u m a ł absolutnie tego. Ale to są moje osobiste w a g a c j e dla chłopaków, dla miłośników Stephena Kinga i dla miłośników Radia Stephen King. Wszystkiego wszystkiego najlepszego. Małe f i l m i d i odcinek o 50. Kolejny odcinek, taki、um, okrągły. Odcinek 50. Pod nazwą Trąci Amatorką. Czyli mamy, będzie troszeczkę o nowym filmie z t o m k i e m c r u z e m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 Odwiedź nas na stronie podcast.pl W poprzednim odcinku Nagy i Grand Vid wcielają w życie swój plan ucieczki z jednostki wojskowej. Początkowo wszystko idzie dobrze, dopóki nie zostają z t e k o z p i o r o w a n i przez grupę techników. natknęli się podczas się próby Ucieczki. Na skutek tego w jednostce z o s t a j e u ł o ż o n y alarm, coć plan naszych bohaterów bierze w łeb i zmuszeni są improwizować. Szczęśliwie u d a l e im się doszyć na fregat transportową lub planowali uciec. Podczas wejścia w nadświetlną otrzymują potężny strzał z jednego z działu obronnych jednostki.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 I、jako, że od, zawsze chcieliśmy coś zrobić we dwóch, coś zrobić razem, bo、no, Dawid jest od uszu, ja jestem od ręki pisania.、I、taki postawiłem... związek partnerski, można by powiedzieć. <laughs> tak, taki związek partnerski. Tak, tak się zaczęło. Tam ja Michałowiec na j p i e d i n k m p o s t a w i ł e m jakoś tak o d s o w a do słowa. To się wytnie. I... Tak. tak, jak zwykle. U mnie. No ratniemy, ale i.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 Początkowo do naszego projektu Huberta z Pandowskiego z podcastu Radio Stephen King,、mhm. jednego z bardziej znanych podcasterów, chyba w środowisku, jak mi się zdaje. No, i... no coś tam wygrał w naszej ankiecie, nawet chyba ostatnio. A, ten słuchał, e Mando. s w o j o d r o g o bardzo fajnie z m o n t o w a n e Bardzo tak, mi się、tak. podobało.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 Nie pamiętam k i e d y s traciłem przytomność. To musiało być zaraz po tym, jak weszliśmy w nadprzestrzeń. Natomiast moment przebudzenia pamiętam doskonale. Choć wolałbym nie. w s t a w a j GAMWIT r a z p o r a z mił mnie po twarzy. Mówiłeś, Michał, że słuchasz podcastów od dwóch lat. Czyli co było Twoim pierwszym, jaki projekt był jednym z pierwszych, które słuchałeś? Pierwszym y, był. Podcast Godaya, którego、oh. tytuł niefortunnie wyleciał mi z pamięci.、Mm -hmm. y... I właśnie chyba od tego momentu, bo ja generalnie przywędrowałem do podcastingu za pośrednictwem Godaya. Bo Godaj obraca się też. Godaj, party party. To jest hardcore science... fanatyczny. Podcast science fiction, tak. Y... Przywędrowałem tak. tu właśnie z tego y... okręgu k o m i k s o w e g o Mhm. Właśnie, zauważył, że Godaj wypowiada się jego komikach s i coś tam o podcastingu. To kliknąłem sobie na Godaja podcastowego i、no、tak to się zaczęło, tak wsiąkłem, n wpadłem. Potem、mhm. było ty, na Dawidzie... biurce A ty, Dawidzie, jakieś kontakty podcastowe, czy raczej przez Michała wszystko?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 Dawid, możemy、co? uchylić trochę y, rąbka tajemnicy? Myślę, myślę, że możemy nawet trochę. Otóż, specjalnie tutaj dla nas, dla m e g a Tak, specjalnie dla Megafon e x t r a <głos> uchylamy <głos> rąbka tajemnicy, co będzie dalej w p l a n e t o w i i Iiiiih, właśnie się uchylił. <głos> Otóż, co będzie się działo dalej w, w tym sezonie, myślę, że powie Michał. Natomiast co do planów na, na dalszą przyszłość.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 I podziałał! Odparł mój towarzysz z niezmąconym spokojem. p l a n o w a ł e m zwiać z jednostki i się udało. Ty chyba nie rozumiesz powagi sytuacji. Jesteśmy w środku wielkiego nigdzie na uszkodzonej fregacie, której silniki m i ę d z y w i e s n e ledwo trzymają się kupy. Pytanie: może powiecie coś o głównych bohaterach i czy są jakieś romanse, sceny erotyczne?、E, no, d <laughs>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 Ale, może jakąś koleżankę taką n i e pod u a s t o w ą to się zaprosi i,、mhm. i coś się zrobi.、No. Coś się pewnie、tak. zrobi. Czy będzie romans? Nie wiem. Na razie fabułę planujemy tak, no może sezon do przodu, mniej więcej. Jak się r o z w i n i e dalej, Fabu? Może o bohaterach? No, obaj wcielamy się w dwóch głównych bohaterów. Ja gram zarówno narratora, bo narracja prowadzona jest pierwszoosobowo. Narrator, który nazywa się Mervyn Wilburn.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 Nie, ja piszę muzykę, natomiast nie rejestruję tego w Zajksie, bo po prostu、mhm. na razie to nie ma sensu. To ja nie、mhm. jestem jakąś o s o b i s t o ś ć w, w świecie muzyki, żeby, żeby ktoś zaraz chciał kraść moją muzykę i sprzedawać s i e drugie pieniądze. Byś się nie zdziwił, właśnie.、E, <laughs> ostatnie pytanie, chłopaki. Czy słuchacie jakichś podcastów poza g o d a j e m i poza podcastami fantastyczno-naukowymi i science fiction i kos kosmicznymi?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 gadał nam na jakimś patyczaku czy coś. W każdym razie w sobotę zawsze między mniej więcej s z e s n a s siedemnastą t ą a mniej więcej czasu polskiego podcast się teoretycznie ukazuje. Czasem wcześniej zależy.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 Podcaster. z y Dzięki c h ł o p a k i i do słyszenia. I jak będzie ten piąty odcinek, pogadamy jeszcze raz. Dzięki. Ok, jasne. Dziękujemy. Dziękujemy na razie. Zapraszamy na nasz cotygodniowy przegląd dobrych polskich podcastów pod nazwą Megafon. Odwiedź nas na stronie podcast.pl. o m s e r d c z n i e witamy ulicę Dublina. Jesteśmy po bardzo, bardzo dobrym lunchu w sobotę. Spotkaliśmy tutaj przypadkowo spotkanych Polaków, i chciałbym się spytać, przepraszam, jak, jak Pani imię? Ula. Ula, Ulo. chciałbym się spytać, czy wiesz może, co to znaczy, czy jest dla Ciebie może bliskie słowo podcast? Oczywiście.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 Jakiś oddźwięk o to, czy jesteśmy potrzebni. No i Przemek też tak sądził, że skoro ludzie nie piszą o forum, no mówię, zamknę se. A co? Zapalony kierowca i m i ł o ś n i k r a d i a trafił do polskiego podcastingu słuchając w szoferce za kierownicą m.in. podcastu Nie tylko dla Orów. Po jakimś czasie po szokującym i pełnym uwielbienia liście do autora powyższego podcastu spotkał się z nim, zaraził się podcastingiem. I tak to było i 1 0 0 0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 l a Temu, t że stworzyliśmy coś, czego jeszcze w polskim p o d c a s t i n g u nie było, czyli podcastofon, strona i przegląd, i potem doszli do nas、e, reszta chłopaków, czyli papa, Maciej,、e, Robert Kessling,、e, retrobracia i wiecie, jak z podcastofonem było i kto był, jak to wszystko się skończyło. W każdym razie ja przemowię bardzo d z i ę k u j ę m Mam nadzieję, że、e, to, co złe między nami gdzieś tam było, na pewno z czasem.、E,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 Zapraszamy na nasz cotygodniowy przegląd dobrych polskich podcastów pod nazwą Megafon. o d w i e d ź nas na stronie podcast.pl. Nie wiem, czy wiecie, ale stało się: cztery podcasty w jednym miejscu. Jesteśmy właśnie w tej chwili koło Muzeum Van Gogh a w Amsterdamie i jest z nami Tarek Van Gogh. d a r e k Van Gogh, c h r y z m o w d a r e k Van Gogh, c h r y z m a w Darku, e parę, parę słów na przywitanie. Yeah, cześć, tutaj Darek, go to cast. Spotkałem tutaj resztę podcasterów polskich z Europy w Amsterdamie. Miło w i Was g o ś c i tutaj. No nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. O, otóż to, słuchacie największy największych żyjach meeting podcasterów.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 więc、そうですね。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 Co w ogóle,、zaczęło. nas z nas przywitał pięknym słońcem. Cosz bym na jakimś wielkim placu. Tak.、E, ja nie wiem, jak się to plac nazywa. Tam coś, co h y b a Tam c ś t a r a z nam przemian pewnie powie. p e w n i e plac c z ł e h Krzyży albo t r z e c h Krzyży, t a k j e symbole t Amsterdamu. Tak. tak. Straszczym biegli.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 Proszę nam się przestawić! Arek to、ja, n i e t o Gosia! Cześć! Miło miło mi poznać! Miło, miło, Okulary nam się zahaczyły! zahaczyły. Taki、Proszę、ładny mikrofon! Z nami jest Gosia. Dziękuję bardzo za przyświecenie! Przepra przepraszam、prezent. bardzo, miała być brunetka, jest ruda. Tak! I no i co, reszta mam! Dziew dziewczyna!、Dobro. Kobieta zmienną jest! I cześć! Ale gdzie jest m a r Marcin jest z nami! Marcin jest też z g o s c i ą jesteś. Jestem bratem g o、no. s i no ja tylko przyjałem, tylko miałem jazda młodym, nie mam tutaj dużo z tym do czynienia. Marcin jest z kierowcą g o s i No, jest. Jest g o ś i a l e myślałem, że g o ś i a jest w ogóle inna. Dobra, słuchajcie, p r z e m i o n jak się tutaj ten plac nazywa? To jest Plac Dam. Plast dam. Las dam. Dam, dam, dam square. A ja nie dam. Dobra,、tu、jest, jest、e, po prawej stronie. Widzimy m a d a m e t u s s a u d Tu jest e, pałac. E, tam widzimy wielki pomnik wojowników,、e, że tak powiem. Tam jest hotel Grand c a s t l Polski. To jest jeden z pierwszych hotelów w Amsterdamie, który miał energię elektryczną. O! I otworzony generalnie przez Polaka na przykład. O! takich ciekawostek. Na s i g u r ą No, to było na początku tego, tego, tego wieku. A czy nie, sorry, tamtego wieku, bo już mamy troszkę, że tak powiem, cywerki nam się zmieniły eee, No i tyle jeśli chodzi o <śmiech> To tyle jeśli chodzi powiedzmy o、e, Platz Dam. Dam Słuchajcie, w ogóle, to, jest, to, to jest taki punkt spotkań w Amsterdamie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 g o s i to jest? Co to j e że Co ś to jest? Ale g o s i a wcale nie jest taka niska, słuchajcie. Po prostu Ja myślałem, że w ogóle na zdjęciu, że g o s i a jest zupełnie inną osobą, a t o normalnie widzę.、Aha. Tak! w s z y s t k m y w ogóle tutaj szliśmy z Filipem i tak debatowaliśmy. No kurczę, ale g o s i a była brunetką, nie? No tak, to szukajmy brunetki i ona jest z, z, z, z bratem. No i, no, i było takie właśnie myślenie, tak.、Okay, o、no, k szukamy brunetki. brunetki, brunetki. Za, za no, d a n e ś m y za brunetkę. Tak. No, i okazało się, że b r u n e t k a nie do końca jest brunetką. Tak jest. <laughs> Tak, Hochlander, czyli przemek s i e m i ą t z którym naprawdę, naprawdę te parę lat temu miałem bardzo dobry kontakt. Teraz troszeczkę, troszeczkę żadniej do siebie piszemy. Darek k h r y s m a n z Golda Kastu, Gosia Samosia, fantastyczna dziewczyna, z którą, no wiecie, łączy mnie podcastowa miłość. Zuza, która udzielała się w moim nie tylko dla orów. Arek, który udawał, udawał u, używał、e, także mikrofonu pod.、E, s t a n d a r e m nie tylko dla orów, który potem zrobił swój podcast, podcinek, więc b y ł fantastycznie. Było naprawdę ciekawie. Mieszkaliśmy pod Amsterdamem u Przemka w p i n i a k e r i było naprawdę fantastycznie. I potem wielokrotnie spotykaliśmy się albo u Przemka, albo u Gosi. Taki nasz trójkącik, Arek, chyba też jeszcze gdzieś z nami się raz spotkał, Zuska potem odpadła, ale, ale było fantastycznie. Było...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 Zuzka, Arek, Gosia, Darek, ja, Marcin i chyba była córka Darka Krysmana, ale nie pamiętam. c h o d z i l i ś m y po Amsterdamie, fantastycznie było, i potem Darek nas odwiózł wszystkich do p i n i a k e r do Przema i, i było rewelacyjnie. Pojedziliśmy w koło przez Rotterdam, to też pamiętam, przez wielkie, ogromne połacie tulipanów i, i,、no、i, i było, było fantastycznie. Zatem ostatnie wejście. I wracamy na mało g ł o s z e n i e dusz pasterskie na sam koniec, bo ten podcast już będzie miał prawie półtorej godziny. Czyli, czyli zdecydowanie za dużo. I słucham f e r d i n a i.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 W ogóle przyjechała gdzieś z Bułgarii, w ogóle z czasu się urwała. Żeby tak, zobaczyć nas tutaj wszystkich razem na jednym miejscu, w Amsterdamie, w najpiękniejszym chyba mieście europejskim、e, w tej części Europy. Gosia, dzięki bardzo. Bawcie się jeszcze fajnie i nie szalejcie, tak? No, obiecujemy. k a r d k wypozór swojego męża, że jest taki bardzo tolerancyjny. I nie Dlaczegoś、no. c nie ł może nie mieć o tyle kontaktów? Dlaczego? d l a r u m g o Dlaczego się nie uczy polskiego? k i e g o t a Dziękujemy bardzo. Może teraz, nie nie tylko dla Orłów. Nie tylko dla Orłów. c h c słuchać tego, co mówię. Tak. To była specjalna edycja e, amsterdamska e, z g o s i o m s a m o c i o w y m z podcastu. Samoświadom. Zlot, zlot, zlot Orłów i nie tylko. i nie tylko.、Orłów. w Amsterdamie. Najpiękniejsze, części,、e, nie, najpiękniejsze, najpiękniejsze miasto, tej części Europy. Tak, może g o s i a by chciała coś dodać dla każdego z, z, z, z osobna? Nie <śpiewanie> było. Tak? Tak. tak. tak. To nie słyszałem. Aha, dobra. you <laughs>